Muzycznych przy pomocy swoich głosów. Panowie zaprezentują unikatowy program inspirowany hitami lat 90. Więcej informacji znajdziecie na stronie nextwest.pl. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.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 Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com ukośnik Radio Afera. Autopromocja. Reklama.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 Wchodzi na parkiet nowa NeoPewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w Dogliwce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata i szybkie podanie pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na neapl ukośnik neopewność Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie. Reklama Radio Afera, rokowo i alternatywnie Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z Eteru Po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie Od szachów szybkich po Formułę 1 Jedyny taki akademicki magazyn sportowy Poniedziałek, 13 kwietnia Godzina 18, zatem najwyższa pora Na audycję Sporting Klub Afera Zobaczymy, dla których kibiców ta 13 będzie pechowa A dla których szczęśliwa Przy mikrofonie Krystian Kacprzak A za konsoletą realizatorską Mateusz Szlas Zostańcie z nami do godziny 19 Rok. Posłucham 22 lata. Tyle czekał Poznań na medal w żeńskiej koszykówce. I w końcu kres tego oczekiwania nastąpił. Za sprawą koszykarek AZS Politechniki Poznańskiej stolica Wielkopolski w końcu będzie się cieszyła z medalu a jakiego to medalu? O tym przekonamy się już od jutra, bo jutro AZS Politechnika Poznań rozpocznie walkę w wielkim finale o tytuł Mistrzyń Polski w żeńskiej koszykówce. Stało się to dzięki zwycięstwu w piątym decydującym meczu półfinałowym z zespołem AZS AJP Gorzów, które miało miejsce w ostatnią sobotę. Zwycięstwo 80 do 60, niezwykle przekonujące ukoronowało te zmagania te wysiłki podopiecznych trenera Wojciecha Szawarskiego w walce o finał, który jest niespodziewanym wyczynem w przypadku koszykarek z Poznania, bo ich celem minimum było dostanie się do strefy medalowej, do półfinału i ten cel został osiągnięty już po ćwierćfinałach, które AZS Politechnika Poznańska wygrała w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Teraz po bardzo, bardzo długiej i wyczerpującej zarówno fizycznie jak i mentalnie batalii udało się odprawić również AZS AJP Gorzów, a to zespół, który w rundzie zasadniczej był najlepszą ekipą basket ligi kobiet. W playoffach musiał uznać wyższość. Właśnie Poznanianek jutro, jak wspomniałem rozpoczyna się wielki finał być może znów na dystansie pięciu meczów, ponieważ tytuł Mistrzyń Polski osiągnie zespół, który jako pierwszy wygra trzy mecze finałowe jutro pierwszy z nich o godzinie 18 w Lublinie z miejscowym AZS UMCS Lublin AZS Politechnika rozpocznie te zmagania. Drugi mecz odbędzie się dzień później w środę o godzinie 18 Trzeci mecz w sobotę w Poznaniu o godzinie 18:00 i ewentualny czwarty mecz w niedzielę o 18:00 w Poznaniu. Jeżeli trzeba będzie rozegrać spotkanie numer 5, ono odbędzie się po raz kolejny w Lublinie. Wracając jednak do wydarzeń sobotnich, bo tam było niezwykle ciekawie, zarówno przez pryzmat stricte sportowy, ale też pod kątem emocjonalnym, Wypełniona hala w Gorzowie niemal po brzegi. Około 4000 kibiców obserwowało to starcie i niestety dla miejscowych opuszczali ten obiekt w bardzo przykrych nastrojach. Już od pierwszej kwarty zespół z Poznania narzucił swój styl gry, narzucił swoje tempo. I już w tej pierwszej kwarcie Poznanianki wypracowały sobie 10-punktową przewagę, wygrywając 22 do 12 W drugiej kwarcie dołożyły kolejne 13 punktów przewagi wygrywając 25 do 12 i jak po meczu przyznał trener AZS Politechniki Poznań Wojciech Szawarski ten plan na piąty mecz został zrealizowany z nawiązką. Wiedzieliśmy, że musieliśmy być jak najdłużej w grze. Ja powiedziałem, że jak nie będziemy przegrywać do przerwy, to na pewno wygramy. Okazało się, że do przerwy już mieliśmy ogromną przewagę, więc ten mecz potoczył się w doskonały sposób, ale to tak samo z siebie nie przyszło. Naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie od samego początku. Intensywnie w obronie odcinaliśmy pierwsze podania. 23 punkty przewagi do przerwy, a w kolejnych kwartach udało się to zachować, choć w trzeciej kwarcie można było odnieść wrażenie, że gorzowianki nieznacznie dochodzą do głosu. Wygrały one tę kwartę 21 do 16, ale w kwarcie numer 4 poznanianki znów wyszły zwycięsko wygrywając 17 do 15 i w ostatecznym rozrachunku przypomnijmy raz jeszcze 80 do 60 dla zespołu AZS Politechniki Poznań i w tej, w tej batalii półfinałowej to właśnie zawodniczki z poznańskiego Piotrowa wygrały. 3 do 2. Tu, jeżeli chodzi oczywiście o ten duży wynik, o ten wynik wygranych meczów, Trzy wygrane mecze, dwa mecze przegrane. To daje awans Poznaniankom do wielkiego finału, gdzie przyjdzie im się zmierzyć z ekipą, która w półfinale poradziła sobie bez żadnych problemów, bo drużyna AZS UMCS Lublin wygrała w półfinale 3 do 0. I to pokazuje, że ten przeciwnik to nie będzie łatwiejsza przeprawa, ale w rundzie zasadniczej Poznanianki raz wygrały z Lubliniankami w Poznaniu, a w Lublinie były bardzo blisko drugiej wygranej z tym z tą ekipą. W ostatniej sekundzie czasu podstawowego Lublinianki doprowadziły do dogrywki, później w dogrywce wygrały. Tak więc absolutnie Poznanianki nie są na straconej pozycji, mimo że rundę zasadniczą zakończyły na miejscu numer 4. Wspomniałem już na początku, że czekamy od 22 lat na medal. 22 lata temu, w sezonie 2003-2004, drużyna AZS-u Poznań wywalczyła wicemistrzostwo kraju. Wówczas w finale ulegając FBW Gdynia. Przepraszam, VBW Gdynia. Choć oczywiście wszyscy znamy to pod ekipą z Gdynia, bo wtedy właśnie Gdynianki pod taką nazwą występowały. Srebro wówczas być może że zostanie poprawione teraz bo szansa na ten złoty medal jest bardzo duża trener Wojciech Szafarski powiedział, że sukces w półfinale, w tym decydującym meczu w półfinałowym z Gorzowem wynikał z tego że wyciągnięto wnioski z porażki w meczu numer 4. Gorzów jest taki, że lubi grać półkładaną, spokojną, długą koszykówkę i one sobie tak w czwartym meczu grały jak chciały, a tutaj zepsuliśmy to i to był taki nasz cel na mecz. Mówiłem o tym, że otoczka wokół tego piątego meczu półfinałowego była niezwykle imponująca. Generalnie wokół tych pięciu meczów było bardzo dużo emocji, bo rywalizacja sportowa była tutaj na najwyższym poziomie. Rozgrywająca AZS-u Politechniki Malina Piasecka przyznaje, że ta rywalizacja na długo pozostanie w pamięci. Cała atmosfera na hali, kibice gorzowscy, nasi kibice, nasza gra, generalnie sam mecz, oprawa. Ja w ogóle myślę, że tak po sezonie to będzie jeden z lepszych meczy tak do wspominania. Jeden z lepszych meczy do wspominania. Oby te, te mecze finałowe też były godne wspominania i zachowania tego w pamięci. Wspomniałem o tym, że AZS Politechnika Poznań już osiągnęła Cel minimum już zdobyła coś więcej, bo ma medal, który wcale nie był sprawą oczywistą w trakcie rundy zasadniczej. Trener Wojciech Szafarski mówi, że w przypadku jego zespołu Sky is the Limit wszystko jest możliwe. Nie wiadomo, kiedy się taka następna okazja zdarzy, jak nam życie daje coś takiego, taką szansę, to trzeba to brać. Jeżeli jest szansa zdobyć Mistrzostwo Polski, to zrobimy wszystko, żeby spróbować tą szansę wykorzystać. Niepokonany zespół z Lublina, niepokonany w fazie play-off, stanie naprzeciw Poznaniankom. W ćwierćfinale Lublinianki odprawiły 3 do 0 Wisłę Kraków, a w półfinale w tym samym stosunku Ślęzę Wrocław. To posłuchajmy raz jeszcze szkoleniowca drużyny z Poznania, to będzie najgroźniejszym przeciwnikiem, przeciwniczką po stronie rywalek z Lublina mają trzy wysokie, doświadczone podkoszowe, które bardzo lubią ze sobą grać i doskonale to robią, więc na pewno taka gra wysoka, który Lublin bardzo lubi musimy im utrudnić, musimy powstrzymać szybki atak i też taka indywidualna odpowiedzialność za zawodniczki na pewno musimy skoncentrować się na Rajan, tamtym roku BMW i Ligi i teraz widać, że jest w formie, w ostatnim meczu grał rewelacyjnie ze Ślęzą. W smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że szkoleniowiec AZS-u Politechniki Poznań Wojciech Szafarski, który słyszeliście przed chwilą Jest również Asystentem selekcjonera Kadry polskiej, Kadry żeńskiej oczywiście Gdzie pierwszym trenerem jest Karol Kowalewski A więc na co dzień szkoleniowiec UMCS Lublin A więc dojdzie do pojedynku trenerskiego Między osobami, między panami Którzy na co dzień ze sobą Współpracują na płaszczyźnie Reprezentacyjnej Sam Wojciech Szawarski zresztą pochodzi z Lublina A więc ten mecz będzie miał dla niej niezwykle emocjonalny podtekst. Malina Piasecka podkreśla raz jeszcze, że... W, w jej zespół, jej koleżanki funkcjonują w nieco innych realiach kondycyjnych. Wynika to z tego, że musiały rozegrać aż pięć meczów półfinałowych, a rywalki tylko trzy, ale wcale nie jest to minus, nie jest to e, aspekt, który przeszkadza, a może nawet pomóc jej oraz jej, jej koleżankom. My jesteśmy w trybie meczowym, one gdzieś tam mają mniej meczów w nogach, więc ciężko stwierdzić, ale ja myślę, że to też jest taki moment sezonu, jak się grało o najwyższe cele, jest to zmęczenie, ale jest też gdzieś takie też poczucie, że nie ma na co się oszczędzać, więc ciężko stwierdzić, czy to jest plus czy minus rywalizacja w finale będzie się toczyła do trzech zwycięstw. Pierwsze dwa spotkania jak już wspominałem zostaną rozegrane jutro i w środę w Lublinie. Początek obu tych meczów o godzinie 18. Trzymamy kciuki. Zegar na stronie Basket Ligi Kobiet już odlicza. Zostało Zostały 23 godziny i 42 minuty do pierwszej syreny, do pierwszej, pierwszego wyrzutu piłki przez sędziego tego spotkania. Trzymamy kciuki, a wy zostańcie z nami, bo to między innymi nie jest jedyne, jedyna wiadomość z koszykówki w wydaniu poznańskich sportowców. Będzie tego więcej, będzie też o szalonym meczu w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. Była to niedziela w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań oraz GKS u Katowice. Dwóch ekip, które najlepiej w tym roku punktują w piłkarskiej ekstraklasie i które zmierzyły się w bezpośrednim starciu wczoraj po południu na stadionie przy ulicy Bułgarskiej i nie rozstrzygnęły między sobą która z tych ekip jest w tym roku lepsza, ponieważ padł wynik 3 do 3 po prawdziwym roller coasterze emocji. Być może oglądając pierwszą połowę wiele nie wskazywało na to, że zobaczymy aż taki koncert bramek, ponieważ po 45 minutach było 1 do 0 dla Katowiczan, ale druga połowa wynagrodziła nam ten nie Niezbyt, duży, niezbyt dużą ilość emocji w pierwszej partii Zaczynając jednak chronologicznie należy oddać GKS-owi, że do meczu w Poznaniu przystąpił nadzwyczaj dobrze dysponowany Biorąc pod uwagę, że trzy dni temu GKS grał w półfinale Pucharu Polski i to grał razem z dogrywką. 120 minut w nogach mieli piłkarze GKS-u po starciu z Rakowem Częstochowa, po starciu przegranym. A mimo to w meczu z Lechem Przez długie fragmenty tej Szczególnie pierwszej połowy Wyglądali tak, jakby sytuacja była Odwrotna, jakby to właśnie poznaniacy Kilkadziesiąt godzin Wcześniej grali Mecz Pucharu Polski z dogrywką Bo GKS przez długie fragmenty Dominował na boisku W Poznaniu Posłuchajmy Antoniego Kozubala Zawodnika Lecha Poznań, który opowiedział Trochę o tym, z czego to wynikało Jeden z gorszych meczów, myślę, jaki zagrałem w lechu, przegrane pojedynki w defensywie, panowanie nad piłką, jakieś aspekty techniczne, piłkarskie, plus jest taki, że jest więcej czasu, żeby trenować teraz i podnieść się. Między innymi właśnie ten środek pola Ta utrata panowania W środku pola przez Lecha spowodowała Że GKS miał Przez długie fragmenty Więcej z gry. Może Lech dłużej Utrzymywał się przy piłce, ale groźniejsi Pod bramką byli gks którzy w pierwszej Połowie mieli, jeżeli mnie pamięć Nie myli, 7 rzutów różnych. A ze stałych fragmentów gry Ta ekipa jest bardzo mocna W tym sezonie. Co prawda Pierwsza bramka nie padła ze stałych całego fragmentu gry, ale padła po dośrodkowaniu z prawej strony Alan Czerwiński czyli były zawodnik Lecha Poznań obecnie broniący barw GKS-u dośrodkował w pole karne a Eman Markowicz wygrał pojedynek główkowy ze spóźnionym Joelem Perejrom i wyprowadził gości na prowadzenie 38 minuta 1 do 0 dla GKS-u i przez kolejnych 7 minut plus przez doliczony czas pierwszej połowy nic się nie zmieniło na tablicy wyników no tak naprawdę za sprawą e, za sprawą tego, że Lech po prostu z przodu był bardzo no, nawet nie nieskuteczny on po prostu był mało aktywny e, Poznaniacy co prawda po stracie pierwszego gola ruszyli trochę odważniej m, do ataku, ale nie było nie miało to przełożenia na żadne konkretne sytuacje wszystko zmieniło się jednak w drugiej połowie i to już po dwóch minutach od wznowienia gry. W 48 minucie Ali Golizadech będący absolutnym liderem lecha w tym niedzielnym meczu. Świetnym podaniem obsłużył Pablo Rodriguez. A. Ten będąc w polu karnym zagrał piłkę, wstrzeliwując futbolówkę w środek pola karnego. Tam niefortunną interwencję zaliczył obrońca GKS-u Arkadiusz Jędrych, kierując piłkę do własnej bramki i mieliśmy jeden do jednego, ale to nie oznaczało, że kolejosz złapał wiatry w żagle, ponieważ to GKS po raz drugi objął prowadzenie. Nastąpiło to 12 minut później, w 60. minucie Iliasz Kuryn, no, może, może dość szczęśliwie, ale jednak jednocześnie efektownie zagrał piłkę w polu karnym, no, zagrał w takiego pinbala z obrońcami Lecha Poznań i pokonał Bartosza Mrozka. Tutaj też dużo pomogło Szkurinowi zagrać obrońców Lecha, którzy próbując wybić, próbując wybić piłkę z pola karnego nabili sami siebie e, i w rezultacie ta piłka pod nogami Szkuryna pozostała. Było 2 do 1 dla GKS-u, ale 14 minut później mm, Daniel e, Hokans fenomenalnym uderzeniem i po znakomitym kontrataku wyprowadził Lecha nie, przepraszam, doprowadził Lecha do remisu, było 2 do 2 a tutaj dość powiedzieć, że Daniel Hockans chwilę wcześniej pojawił się na boisku, chwilę wcześniej pojawił się też na boisku Luis Palma, który właśnie asystował przy, tym, przy, tym, przy tej bramce Daniela Hockansa, a więc dwóch nowych zawodników na placu gry, znakomicie odwdzięczyło się trenerowi Nielsowi Frederiksenowi za zaufanie. Było 2 do 2, ale z tej bramki kolejorz nie cieszył się długo, ponieważ w 78 minucie Eman Markowicz po raz kolejny dał prowadzenie GKS-owi. Było 3 do 2 i kibice na stadionie przy ulicy Bułgarskiej kibice Lecha nie dowierzali w to co się dzieje, bo Lechy trzy bramki na własnym stadionie, delikatnie mówiąc nie traci zbyt często ale Luis Palma po raz kolejny błysnął i to już dwie minuty po bramce na 3 do 2 dla GKS-u Znakomitą akcję po raz kolejny rozegrał Ali Golizadech, który podał do Palmy, będącego najwyżej ustawionym w tej akcji zawodnikiem. Luis Palma pokonał precyzyjnym uderzeniem bramkarza GKS-u, choć do, przez bardzo długo, przez kilkadziesiąt sekund, a, a nawet może dwie, trzy minuty czekaliśmy na to, czy ta bramka zostanie uznana, ponieważ sędziowie musieli sprawdzić, czy Luis Palma podczas przyjmowania tej piłki nie był na pozycji spalonej. Ostatecznie okazało się, że ten gol był legalny, mówiąc w cudzysłowie. Skończyło się wynikiem 3 do 3, ponieważ żaden z tych zespołów już więcej, więcej goli nie strzelił. by Nieco bliżsi byli tego piłkarze Lecha, ale akurat gks z komasowaną obroną i dość wyrachowaną postawą obronili swoją bramkę. Ta wyrachowana postawa przejawiała się chociażby w tym, że katowiczanie bardzo często grali na czas. Trener GKS-u Rafał Górak odbiera, odpiera jednak zarzuty, że było to niesportowe z ich strony. Jeżeli zawodnicy drużyny, która ma korzystny wynik, próbują trochę sekund wyszapać, to nie należy robić z tego afery. To jest normalna część gry i w pewien sposób niekiedy trzeba zwolnić te Emocje. Wydaje mi się, że wszystko rozegrało się normalnie zgodnie z przepisami i z duchem gry. Wygląda na to, że trener Rafał Górak nie był mm, zdołowany tym, że GKS stracił to prowadzenie. Zdołowany jednak był Niels Frederiksen. Byłem bardzo niezadowolony z tego, jak wyglądaliśmy z piłką i bez niej. Sposób, w jaki broniliśmy, był nie do zaakceptowania. Wystąpiliśmy zdecydowanie poniżej oczekiwań. W kolejnych spotkaniach musimy wymagać od siebie więcej. Lech Poznań GKS Katowice 3-3 To oznacza, że Lech pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli Ekstraklasy Mając 46 punktów Mając jednocześnie dwa punkty przewagi nad drugim Zagłębiem Lubin I nad trzecią Jagielonią Białystok Bardzo ważne spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę O godzinie 20.15 w Szczecinie z miejscową pogonią Lech rozegra mecz numer 29 w tym sezonie Ekstraklasy Klasy, coraz bliżej do zakończenia rozgrywek i być może do obrony tytułu mistrzowskiego przez Lecha Poznań. Schodzimy dwa stopnie niżej do drugiej ligi piłkarskiej. Tam Warta Poznań też bardzo udanie zakończyła ten miniony weekend, pokonując 1-0 stal, stalową Wola na wyjeździe za sprawą bramki Filipa Walusia w 59 minucie. To drugie zwycięstwo rzę z rzędu zielonych. I jedenasty mecz bez porażki Na wyjazdach Choć ta porażka wcale nie była taka pewna Ponieważ Stalówka Bardzo groźnie Poczynała sobie na boisku Ale nie do pokonania był Tego dnia bramkarz Warty Poznań Leo Przybylak, on kilkukrotnie Uratował skórę warciarzom I dzięki temu Warta pozostała Na trzecim miejscu w tabeli drugiej ligi Mając 51 punktów Tracąc dwa punkty do Drugiej Olimpii Grudziądz, ale Warciarze mają o jeden mecz mniej. Szansa na, szansa na przeskoczenie Olimpii pojawi się już w najbliższą środę o godzinie 18 w Ogródku przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. Warta podejmie Śląsk II Wrocław. To tyle jeżeli chodzi o doniesienia piłkarskie. Pozostańcie z nami, bo pomówimy m.in. o rozpoczęciu rundy wiosennej hokeistów na trawie. Lider nie podołał w derbach hokeja na trawie, w derbach Poznania oczywiście. AZS Politechnika Poznańska grając jako gość po została pokonana 0-2 do 2 przez AZS AWF Poznań. AZS Politechnika grająca w tym meczu jako lider po rundzie jesiennej. Teraz y, przyszło jej się zmierzyć z ekipą niżej notowaną y, na rozpoczęcie rundy wiosennej i musieli uznać wyższość zawodników AWF-u podopieczni trenera Dariusza Rachwalskiego. Nie, nie dziwne, że to właśnie oni byli faworytem y, tego starcia, a jednak... Y, ze względu m.in. na brak Jakuba Hołosyniuka w tym sobotnim meczu. Ich gra pozostawiała wiele do życzenia. W pierwszej kwarcie lepsze wejście zaliczył AWF. Miał inicjatywę, dążył do zdominowania rywala poprzez agresywny styl gry. Defensywa Politechniki jeszcze wówczas dobrze sobie radziła, zatrzymując kolejne ataki AWF-u. Sama jednak rozgrywała zbyt wolno i gra się nie kleiła Politechnice. Tymczasem gospodarka. Podarze się rozkręcali z każdą kolejną minutą, wykorzystując każdą okazję na przyspieszenie gry. Nie przyniosło im to jeszcze bramki, a w końcówce część tej, tej pierwszej kwarty coraz bardziej widoczni byli podopieczni Dariusza Rachwalskiego. W drugiej kwarcie jednak zawodnicy trenera Jacka Adriana szybko wywalczyli sobie dwa krótkie rogi. Ich jeszcze nie wykorzystali, ale w kolejnych minutach Coraz większą płynnością odznaczali się Właśnie jego podopieczni Politechnika była dość szczelna W niskiej obronie, ale w 25 minucie Skapitulowała Bramkę zdobył Bartosz Majek Po tym jak otrzymał podanie Po ładnym rajdzie prawą stroną jednego z jego kolegów Gol zmusił gości do wyższego podejścia, ale przeciwnik zachowywał spokój i sam szukał drugiej bramki. Początkowo wydawało się, że rywalizacja na Rumieńców. Akademicy z Politechniki wyszli jakby ze świeżym nastawieniem w trzeciej kwarcie. Nie minęło jednak wiele czasu, a AWF odpowiedział. Doprowadził do oblężenia bramki przyjezdnych, miał trzy kolejne krótkie rogi, żaden nie zakończył się strzeleniem gola. Mimo to zespół Dariusza Rachwalski. Długo nie istniał, a kiedy zaistniał To został skarcony Podręcznikowo przeprowadzona kontra AWF-u Zakończyła się trafieniem nowego nabytku tego zespołu Gracjana Jarzyńskiego, czyli jednego z reprezentantów Polski Dała ta bramka gospodarzom prowadzenie 2-0 I to prowadzenie nie zostało już oddane Wynik się nie zmienił 2-0 pozwala akademikom z AWF-u zająć szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów i realną szansą na awans do playoffów. Do playoffów, do których zakwalifikują się cztery najlepsze ekipy po rundzie zasadniczej. Politechnika straciła po tej porażce pozycję lidera, spadając na trzecie miejsce, mając 15 punktów na koncie. Liderem po tej ósmej serii gier jest Pomorzanin Toruń, który na własnym nowym boisku, tutaj warto zaznaczyć, na nowym boisku, na, nowym, na nowej nawierzchni, pokonali Torunianie LKS Rogowo 4 do 0 i prężą muskuły przed najbliższą serią gier, kiedy zmierzą się z Grunwaldem Poznania. więc starcie hegemonów polskiego hokeja na trawie szykuje, szykuje nam się w nadchodzący weekend, choć Grunwald akurat tej ósmej kolejki gier też nie będzie wspominał dobrze, ponieważ Przegrali u siebie w Poznaniu z Siemianowiczanką 1 do 2 i Siemianowiczanka dzięki tej wygranej awansowała na czwarte miejsce w tabeli, a więc na ten moment dające grę w playoffach. To nieoczekiwany rezultat. Tę kolejkę tę ósmą kolejkę gier uzupełnił jeszcze mecz Steli Gniezno z Wartą Poznań zakończyło się to starcie wygraną Zielonych 2 do 1 i Warta objęła tym samym pozycję wicelidera a więc pierwsze miejsce dla Pomorzanina, drugie dla Warty trzecie dla Politechniki Grumwald Poznań jest na miejscu piątym po ósmej kolejce gier hokejowej Superligi następne spotkania już w nadchodzącą sobotę. Mówiliśmy o Grunwaldzie Poznań w hokeju na trawie, to teraz warto pomówić o Grunwaldzie na Poznań w wydaniu piłki ręcznej, bo WKS Grunwald Poznań rywalizował w innych derbach, w derbach regionu z Nielbą Wągrowiec, a dobrze wiemy, że te pojedynki są niezwykle niezwykle zacięte, ale tak jeszcze, przepraszam, gwoli chronologii posłuchajmy wypowiedzi po meczu hokeja na trawie AZS za AWF Politechnika Poznańska, e, tutaj mój realizator bardzo dobrze mi wspomniał, że jeszcze nie posłuchaliśmy bohaterów tego starcia. Jacek Adrian, trener AZS-u AWF-u, e, powiedział po tym starciu, że zadowolenie z gry swoich podopiecznych jest nad, nadzwyczaj duże. Przeciwnicy zrobili dzisiaj w całym meczu jeden krótki róg i to po naszym takim przypadkowym błędzie. Struktura gry defensywnej dzisiaj bardzo dobra, ofensywnie próbowaliśmy, szukaliśmy bramek, które się udało strzelić po ładnych akcjach. Ale mimo tej e, wygranej... I to okazałej, bo z liderem rozgrywek Jacek Adrian znalazł nawet jeden minus w grze swojego zespołu. Mieliśmy cztery chyba krótkie rogi, nie strzeliliśmy, trzeba było dołożyć krótki róg. Może w niektórych fragmentach środkowej strefy boiska na piłce trochę lepszych zachowań. Ten wynik nie jest niespodzianką, mówi z kolei szkoleniowiec Politechniki Poznańskiej Dariusz Rachwalski, który też docenia skuteczną postawę Gracjana Jarzyńskiego. Uważam, że jest sześć drużyn, które się biją o jakby fazę playoff. AWF jest jedną z drużyn właśnie tych. Dodatkowo na drugą rundę wzmocnili się najskuteczniejszym napastnikiem w reprezentacji Polski, Gracjanem Jarzyńskim i, i to jest ogromne wzmocnienie dla każdej drużyny, każdej drużynie, bo on zmienił jakby oblicze. No to przechodzimy teraz do zapowiadanej już piłki ręcznej. Grunwald Poznań w derbach regionu z Nielbą Wolgrowiec wygrał 34 do 33. Wspominałem o tym, że mecze pomiędzy tymi ekipami są niezwykle zacięte, czego przecież przykład mieliśmy w pierwszej fazie rozgrywek, gdzie Nielba minimalnie okazała się lepsza w starciu z Grumwaldem w Poznaniu. Tym razem Grunwald wziął rewanż na Wogrą w Czanach i wygrał 34 do 33, chociaż po raz pierwszy na prowadzenie wyszedł w samej końcówce meczu. Przez zdecydowaną większość tego sobotniego starcia to właśnie Nielba prowadziła, cały czas utrzymując 2-3, a momentami czterobramkową przewagę nad Grunwaldem. I dopiero w końcówce, dosłownie na 20 sekund przed końcem meczu, w Poznań wyszedł na prowadzenie. Nie. to był jedyny taki moment, kiedy Grunwald był na prowadzeniu i ten jeden, jedyny moment wystarczył do tego, żeby zainkasować komplet punktów po tym starciu jeszcze do ostatniej akcji nie było wiadome, czy, czy Grunwald wywiezie ten komplet, ponieważ Nielba jako ostatnia atakowała w tym starciu ale skuteczną obroną popisała się defensywa Grunwaldu, w której prym wiódł przede wszystkim bramkarz Filip Tarko. Trener Michał tuż podkreśla, że bardzo duże znaczenie ze względu na, pod kątem wygranej Grunwaldu miało to, że Nielba wraz z każdą kolejną minutą była coraz bardziej zmęczona. Druga praktycznie kontrola do 50 minuty Wągrowca, ale chyba widzieliśmy już, ja naprawdę widziałem już, że oni tak są zmęczeni. Michał tuż e, po, powiedział nam też po meczu, że jego podopieczni no, wywalczyli sobie to, tę wygraną, bo mimo, że przez pryzmat e, samej gry i, i biorąc pod uwagę taką optyczną e, przewagę Nielby, mogło nam się wydawać, że Grunwald na tę wygraną nie zasługuje, ale jednak determinacja jego podopiecznych poskutkowała tym, że udaje się wywieźć e, komplet. Żyłem, mówię, że to się po prostu wydarzy, bo wziąłem przez te 10 minut ostatnie, że jesteśmy naprawdę dominujący. I tak jedna bramka po drugiej i ostatni rzut. Czego nie chceć więcej? Komplet, który pozwala Grunwaldowi plasować się nadal na piątym miejscu w tabeli Ligi Centralnej. Następny mecz wojskowi zagrają u siebie w sobotę o 15 przeciwko AZS-owi AWF Biała Podlaska będącemu na ósmym miejscu w tabeli, a więc jest bardzo dobra okazja do tego, żeby umocnić na miejscu numer 5. Powoli zbliżamy się do końca rozgrywek Ligi Centralnej Mężczyzny. Grunwald Poznań nie spadnie, to już wiemy na pewno. No raczej też nie, nie awansuje do Superligi Piłkarzy Ręcznych, a więc takie już spokojne kończenie tego sezonu w przypadku szczypiornistów Grunwaldu Poznań. Już niedługo swój sezon zakończą też koszykarze basketu Poznań, ale w znacznie gorszych nastrojach. Pozostańcie z nami po krótkich wrażeniach muzycznych. Przedstawimy wam szczegóły tego ostatniego starcia poznańskich koszykarzy. Poznać cię w innym czasie już nie Mam jak Wiem i tak Że cię stracę Bo tak już mam Pod lokalem szluk Kilka głupich słów Żeby znowu czuć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 Przestać czuć Niby wszystko wiem Niby znam Zanim pomówimy o koszykarzach basketu Poznań, to pochwalimy koszykarki Muksu Poznań, ponieważ one rywalizując aktualnie w ćwierćfinale pierwszej Ligi Kobiet zapewniły sobie przedłużenie nadziei na awans do półfinału. Wysoka wygrana w bardzo ważnym drugim meczu ćwierćfinałowym z MKS Pruszków. 90 do 66 daje właśnie takie nadzieje Muksiarom, a tutaj rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Ten sobotni mecz był zatem meczem o wszystko dla Poznanianek. Pierwsze starcie w Pruszkowie było przegrane 58 do 62. Posłuchajmy trenera MUKSu Krzysztofa Dobrowolskiego, który powiedział, co zaważyło właśnie o tym, że MUX po pierwszym meczu był na pozycji przegranej. Pierwszy mecz u no, nich mieliśmy 13 rzutów więcej, no, przegraliśmy niewiele. I mam nadzieję, że to się zmieni i no to z z tej serii. I pierwsza kwarta tego drugiego meczu też nie zaczęła się najlepiej dla jego podopiecznych, bo to przyjezdne jako pierwsze trafiły do kosza i dominowały przez większą część kwarty, kończąc ją z sześciopunktową przewagą, prowadząc 26 do 20. Zawodniczki Muksu jednak nie odpuściły i podniosły się w naprawdę fantastycznym stylu. Wygrywając kolejne trzy ćwiartki, kolejno 28 do 19, 24 do 10 i 18 do 11. A to za sprawą lepszej skuteczności, szczególnie w rzutach za trzy punkty, gdzie poznańskie koszykarki wykręciły imponującą statystykę na poziomie 40%. Na wyróżnienie wśród dziewczyn z mux zasługują na pewno Marta, Martyna Stępińska, która zdobyła najwięcej punktów w tym meczu, 27. Alicja Schlosser dołożyła 25 punktów, a kapitanka drużyny Marta Dymała miała... 14 punktów, 10 asyst i 9 zbiórek czyli jak łatwo można zauważyć niewiele zabrakło jej do tak zwanego triple double, czyli dwucyfrowej liczby w trzech statystykach. Mecz numer 3 odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 19 w Pruszkowie, to będzie zatem decydujące starcie i poznamy w środowy wieczór ekipę, która awansuje do półfinałów pierwszej ligi. Posłuchajmy zawodniczki i kapitanki Muksu Poznań, Marty Dymała, która opowiedziała nam o tym, co było kluczem w tym starciu numer dwa. Czułam od rana, że dzisiaj to będzie ten nasz bardzo dobry mecz, kaza z nas była zmotywowana, cały tydzień się przygotowałyśmy do tego meczu mentalnie, nie tylko pod względem taktyki. Dzisiaj myślę, że to było widać już od pierwszych minut, że my po prostu drudzłyśmy i od samego początku chciałyśmy zaznaczyć, że ta pierwsza porażka to była po prostu naszej strony i mam nadzieję, że pociągniemy to dalej w środę. Kapitanka Muksu zwraca uwagę jeszcze na jeden aspekt. Ja się cieszę najbardziej z tego, że wszystkie dzisiaj zagrałyśmy mądrze, dobrze, agresywnie, a to u nas w zespole działa w ten sposób, że popycha nas dalej do jeszcze lepszej no to teraz pora na mniej pozytywne wieści z koszykówki. Basket Poznań zanotował dziesiątą porażkę z rzędu w pierwszej lidze koszykarzy. Tym razem na rozkładzie znalaz, na, znalazł się na rozkładzie Ressowi Rzeszów ulegając 75 do 77 w Rzeszowie. Nie pomogła po raz kolejny znakomita postawa Jamesa Washingtona, który zdobył 19 punktów. Patryk Stankowski dołożył 15 punktów, ale to było za mało na Rzeszowian. Dziesiąta porażka z rzędu, no, oznacza, że basket jak najszybciej chce zapomnieć o tym sezonie i będzie miał ku temu okazję już po najbliższym środowym starciu z miners Katowice. To będzie bowiem ostatni mecz sezonu. W pierwszej lidze dla basketu. Uf, będą mogli powiedzieć koszykarze i podopie basketu podopiecznie Edmunda Walejki, bo miał być awans do playoffów, a skończyło się bardzo, bardzo źle. Aktualnie 15 15 miejsce w tabeli to znacznie poniżej oczekiwań. Pozostańcie z nami, bo w tym ostatnim wejściu pomówimy też o rozpoczęciu ymm, wiosny w wykonaniu w Poznani. Ja nie powiem, że się nam należy, ale no, będziemy na pewno walczyć o jak najwyższe cele, tak? Sportowo. Mamy młody zespół, też się dobrze prezentujemy. Mam nadzieję, że kolejny mecz pokażemy. kolejka wiosenna w wykonaniu rugbystów Poznani odbyła się w miniony weekend Poznania wygrała z Arkom Rumia 51 do 10, udanie rehabilitując się za porażkę w Mysłowicach 22 do 7 po pierwszej połowie i później powiększenie tej przewagi, to oznacza, że poznańscy muszkieterowie mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość mimo, że zajmują aktualnie trzecie miejsce w tabeli mamy też niezbyt pozytywne informacje z Unii Hokeja choć trudno powiedzieć, że porażka floorball Team Poznań w Łochowie z wicemistrzami Polski z Olimpii Łochów jest jakąś niespodzianką, bo Olimpia Łochów była absolutnym faworytem półfinałowego starcia z Poznaniakami 9 do 3, takim wynikiem zakończyło się rewanżowe starcie półfinałowe, w tym pierwszym meczu półfinałowym przypomnijmy, Poznaniacy przegrali tylko jednym golem i w tym meczu rewanżowym też przez długi okres byli ekipą bardzo bardzo niewygodną dla Olimpii, ponieważ po pierwszej tercji było 0 do 0, dopiero w drugiej i trzeciej tercji Olimpia wyszła na znaczne prowadzenie, najpierw 4 do 1, potem 5 do 2 i w rezultacie 9 do 3, to oznacza, że floorball Team Poznań powalczy o brązowy medal w ekstraklasie Unii Hokeja w Polsce Tam rywalem będzie ekipa Szarotki Nowy Targ A my w miniony weekend mieliśmy też emocje siatkarskie Ponieważ odbywał się półfinał A Siatkarzy Mężczyzn jednym z tych, Jeden z tych półfinałów odbywał się w Poznaniu Gospodarzem, organizatorem była Politechnika Poznańska I to Politechnika Poznańska ten turniej wygrała Gospodarze okazali się najlepsi w tym półfinale A i awansowali do finału wraz z dwoma innymi ekipami. Na drugim miejscu zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. On przegrał finał z, Polite z Politechniką Poznańską, a na najniższym stopniu podium tego półfinału Uniwersytet Gdański. Pozostałe ekipy z Poznania, między innymi Uniwersytet Ekonomiczny, czy też UAM w Poznaniu, zakończyły ten turniej na kolejnych pozycjach. Posłuchajmy Roberta Rejewskiego, który opowiedział nam trochę o samej organizacji tego turnieju. To już jest za drugi turniej w tym roku. Dwa miesiące temu robiliśmy turniej finałowy Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. Teraz obecnie jest to świadkówka. Za dwa tygodnie drugi turniej półfinałowy będą to Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Mężczyzn. A Robert Rejewski to organizator oraz prezes klubu uczelnianego AZS Politechniki Poznańskiej. Organizacja... Całego turnieju. Chwalą również uczestnicy e, tego turnieju półfinałowego, m.in. E, Jan Wasyl Libero oraz MVP ostatniego meczu grupowego AZS Politechniki Poznańskiej. Nie no, Bardzo dobrze, jak naprawdę tej wszyscy stajemy na wysokim poziomie, jest to zrobione bardzo fajnie i bardzo porządnie, To wszystko mamy na miejscu i tak samo integracja, na przykład też wczoraj była integracja, na nas lubię, więc też bardzo fajnie to zrobione. Czas antynowy nieubłaganie nas goni, więc dzisiejszą audycję musimy już zakończyć, ale będziemy z, Wali, z Wami tradycyjnie w piątek o godzinie 18, .00. tam będziemy już chociażby wiedzieć, jak potoczyły się te pierwsze dwa mecze finałowe koszykarek Politechniki Poznań. Trzymamy kciuki. Do usłyszenia w najbliższy piątek o 18.00. Dzisiaj był z Wami Krystian Kacprzak. Za realizację odpowiadał Mateusz Szlas. Do usłyszenia. Po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy. Minęła godzina 18.57. Pora na serwis informacyjny. Anna Grzyb, zapraszam! Dziś, w 86. rocznicę zbrodni katyjskiej, w całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego oraz innych funkcjonariuszy państwa, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku. W Poznaniu w samopołudniu odbyła się Msza Święta w kościele Ojców Dominikanów w intencji ofiar Golgoty Wschodu i ich rodzin, odprawiona przez Jego Ekscelencję księdzawisku paseniora Zdzisława Fortuniaka. Następnie pod pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru spotkały się rodziny pomordowanych w lasach katyńskich, a także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, kombatanci i parlamentarzyści. Hołd ofiarom zbrodni sowieckich złożyli między innymi gospodarz uroczystości, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz prezes Stowarzyszenia Katyn w Poznaniu Hanna Kuna. Metale pro patria za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce, w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały Małgorzata Jerzewska oraz с Кристина Крутка. System kaucyjny wzbudza wiele kontrowersji. Swoją opinię wyrażają między innymi przedstawiciele poznańskich struktur Konfederacji, którzy w ubiegłym tygodniu zorganizowali konferencję, przedstawiając banery z hasłem "Zrobiliście z Polaków śmieciarzy. Zaprezentowali również sondaż, według którego większość obywateli jest przeciwko systemowi kaucyjnemu. Ludzie po prostu nie akceptują tego rozwiązania, wiedząc już, że recyklingowali butelki, puszki, wrzucali je do żółtych koszy. Wyglądało i działało to skutecznie. No a teraz to wszystko zostało odwrócone do góry na i stąd bardzo duża frustracja w społeczeństwie, a my jesteśmy tego głosem i wyrazem. Mówił prezes poznańskich struktur Konfederacji oraz Ruchu Narodowego Radosław Król. Więcej na ten temat usłyszycie na naszej antenie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie dziennikarz portalu Zielona Interia Jakub Wojajczyk. Audycję znajdziecie również na kanale radiowym w serwisie YouTube. O sporcie na 98,6. Zbliża się kolejna bo 18. edycja Poznań półmaratonu. W najbliższą niedzielę w ranki stanie rekordowa liczba 14,5 tysiąca biegaczy. Bieg rozpocznie się już o godzinie 9. Zeszłoroczna